Jak codzienność zamienia się w metaforę? Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.00. Dzień silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.00. Miejsce, w którym literatura spotyka się z filmem i sztuką. Od stron powieści, przez ekrany kin, aż po galerię sztuki. To tutaj klasycy wkraczają do współczesności, a ich historie ożywają na nowo. Zaczytanie w kulturze, każdą niedzielę o 12. Jesteś znudzony komercją, z muzyczną tandetą, sięgnij po utwory o wielkiej mocy.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 Wybiła godzina 15, zatem czas na prosto z kadru wasz kącik komiksowy Radioafera. Wita się z Wami Joanna Roszak i Wojciech Nelec. I to wszystko po raz 950. Ty, tyry, ty. To raczej tysiąc lat, Wojtku Albo 2000 w sumie może już bo ten No tysiąc tak, bo tysiąc to będzie w przyszłym roku Tak a Jesteśmy w ogóle, jak zapewne słyszycie Na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej Tegoroczna edycja Zapowiadaliśmy, że będą wywiady No trochę tych rozmów nas czeka Ale zanim Do nich przejdziemy To, Joanno, jak, jak się czujesz Będąc w 950 odcinku audycji? Szybko minęło, bo jak przychodziłam to był 880 któryś... 8, były trzy ósemki. Tak, trzy ósemki właśnie. Pamiętam, że świętowaliśmy 900 odcinek, a tu nagle ten 950 tak nas zaskoczył trochę. Tak, w ogóle tak bardzo, nie wiem, czuję się jednocześnie staro, a jednocześnie młodo. No właśnie chciałam pytać, czy, czy spodziewałeś się tego 950 odcinka, kiedy zaczynałeś tej x lat temu? Nie, absolutnie nie. <śmiech> no widzisz, czyli, czyli, a to co? kolejne 950. No, oby, oby, oby. No mam nadzieję. E, tak, e, no cóż, e, jest bardzo dużo ludzi, są ogromne tłumy, ogromna ilość ludzi chętna na to, żeby e, doświadczyć komiksów, w tym tych, też tych darmowych, bo kolejki są też ogromne i mamy tam naprawdę dużo ciekawych publikacji, o których też będziemy mówić później w audycji. E, no i bardzo dużo gości, z którymi będziemy też właśnie dziś rozmawiać. Tak, będziemy polować tutaj na... Osoby, które opowiedzą nam trochę o atrakcjach, między innymi też o gościach zagranicznych, którzy są na, na festiwalu, ale też o osobach, które na przykład mają wystawy, tak jak Ishigo, na, na w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej. Tak jest, także e, zapraszamy na tą e, godzinkę z HAKiem. Nie wiem, czy się zmieścimy ze wszystkim w naszym odcinku radyjnym, także jeśli nie, no to e, jeśli słuchacie tego na YouTubie, to będzie prawdopodobnie pełna wersja. E, Joanno, skoro to jest 950 odcinek to jaką, y, jaką Twoją ulubioną piosenką Ghosta zaczniemy audycję? Właśnie nie wiem, czy Ghosta, czy coś innego, musiałabym się zastanowić jeszcze. Dobrze, to teraz Anna się zastanawia i za momencik usłyszycie, co wybrała. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do Prostoskadru, aby przedstawić Wam wywiady z Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej w 950. odcinku Prostoskadru, chciałbym przypomnieć wszystkim. I będziemy mieć przyjemność po raz pierwszy w ramach audycji rozmawiać z autorką komiksu, który miał niedawno nominację do nagród podziemnych kocurów Comics Ego, czyli rozmawiamy z Agatą Pop. Cześć Agato! Cześć, cześć M Mówiliśmy o twoim komiksie jakiś czas temu W audycji i y, no, Byliśmy bardzo y, Zaintrygowani formą Jaką wybrałaś i to o czym ten komiks jest A cóż Interpretację dawał dosyć Sporą i Pierwsza myśl i pierwsze pytanie, jakie mi przyszło do głowy, e, kiedy, kiedy chciałem z Tobą porozmawiać, to jest właściwie skąd inspiracja do tego typu komiksu? Co, co było tym jakby takim ziarnem, które spowodowało, że wszystko wykiełkowało w tym kierunku? który doprowadził do powstania ego. A więc tak, to jest ogólnie bardzo ciekawa historia, bo to, tak naprawdę ego to jest moja praca magisterska z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i na początku jakby kompletnie chciałam w inne kierunki pójść, ale bardzo miałam bardzo ciężki okres akurat kiedy miałam ten rok przygotowawczy na magisterkę i ogólnie miałam, byłam w ciężkim stanie takim życiowym, że miałam dużo nieprzyjemnych sytuacji. Miałam dużo takich przykrych myśli, też trochę takich tęsknot życiowych i musiałam zrobić taką życiową przerwę od w ogóle rysowania i przemyślenia, co ja chcę i też pod względem komiksowym, że w trakcie jakby takiego zastanowienia się nad tym, co się działo przez moje ostatnie pięć lat i o moich myślach, żeby je poukładać, uspokoić i wyrazić jakoś swoje myśli, bo ja też lepiej, ja operuję zazwyczaj obrazem i ja jak słowem próbuję, to lepiej mi obraz jednak w przekazie robi, bo ogólnie historia ego jest jakby określona, jest to wędrówka w głąb siebie, w poszukiwaniu siebie samego, żeby jakby poskładać się i też jest ten wątek jakby pogoni w takiej młodszej wersji siebie aż dochodzi do pewnej konkluzji, ale co się dzieje w trakcie, to oczywiście, co się dzieje w trakcie, to ja mam swoją symbolikę, mam swoje e, takie przemyślenia i swoje, e, to co rysunek ma przedstawić dla samej siebie, ale też pomyślałam, że fajnie by było, gdyby czytelnik też mógł siebie odnaleźć w tym komiksie i dlatego ja kocham sztukę, bo też sztuka może ukryć w kompozycji, w kolorach jakieś swoje, inne emocje i każdy ma też trochę inne skojarzenia, no bo każdy jest inny, każdy ma swoje jakby te doświadczenia życiowe więc dlatego zrezygnowałam w ogóle ze słowa i pomyślałam, że niech obraz opowie, opowie sam w sobie tą historię takie o, oczywiste bardzo pytanie, które jeszcze mi przychodzi do głowy to co dalej? E, jeśli chodzi ogólnie ja zawsze marzyłam żeby być albo animatorem, albo komiksiarzem i się spełniło, bo jestem jednym i drugim e, na, jakby do tej pory robiłam w większości takie surrealistyczne, to poprzednie dwa ziny i e, Ego właśnie, właśnie dzięki dwóm zinom to tak właśnie się przekształciło to mocno w surrealistyczne e, ja nadal chcę tworzyć komiksy, ale następny komiks e, już mam w planach już jestem w trakcie spisywania tak, scenariusza tak mocno i mam nadzieję, że w tym roku już zacznę robić rysunki to będzie bardziej coś e, bardziej fantazy, baśniowe Właśnie z moimi ockami, które też już są ze mną od 5 lat i już mam takie, tak muszę je zrobić, już to, to jest ten czas. One będą trochę mniej tak surrealistyczne, chociaż postać wydaje się taka dość surrealistyczna. Gdzieś te elementy surrealistyczne na pewno będą, bo to też jest taka część, która wrosła we mnie jako twórca, artystę. Myślę, że też będę wracała do jakby takich mniejszych form, albo też jeśli będę miała nowe przemyślenia, to na pewno stworzę jakieś kolejne takie surrealistyczne. Ja lubię, ja nie lubię stać też jeszcze w, w tym samym gatunku. Ja czasami lubię przeskoczyć na coś innego, bo dzięki temu też są nowe przemyślenia na coś jeszcze innego. Agato, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Trzymamy kciuki za kolejne projekty i mam nadzieję do usłyszenia przy jakiejś kolejnej okazji. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym innych wywiadach. Kontynuujemy rozmowy na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej i naszym kolejnym rozmówcą będzie wydawca Szymon Holtzman z Kultury Niebu. Cześć Szymonie. Cześć. E, bardzo chciałem z tobą porozmawiać o jednej konkretnej rzeczy, e, ponieważ... E, no, kultura dołączyła m, chyba niejako do takiej tradycji in, też in, innego wydawcy, przynajmniej jednego, który mi przychodzi do głowy, kiedy 1 kwietnia pojawiają się pewne informacje, które mogą być potencjalne odebrania jako pryma aprilis, ale potem okazują się jednak w 100% prawdziwe. W waszym przypadku było to zapowiedzenie imprintu e, komiksów, które, polskich komiksów, które są inspirowane e, azjatycką kreską. E, i o, oczywiście tu pytanie z mojej strony, e, przede wszystkim, e, skąd się wzięła, e, skąd się wziął pomysł na ten imprint? Na początek e, przypomnę tylko, że myśmy e, wydali mangę e, pierwszą w kulturze gniewu 12 lat temu. E, to były kobiety, więc... E, to nie jest tak, że ten kawałek komiksowego świata jest nam obcy, wręcz przeciwnie, ja bardzo dużo czytam mangi, bardzo lubię, moje córki też czytają, więc wiem, co tam się mniej więcej dzieje. Natomiast myśmy faktycznie 1 kwietnia trochę w ramach żartu Pryma Aprilisowego zapowiedzieli powstanie takiego imprintu. Ale to nie do końca właśnie jest żart, bo widzę jak w self-publishingu, jak wielu pojawia się autorów i autorek, którzy no, swoje prace, no mocno inspirują, inspirowane są prace właśnie Mangą, czy, czy w ogóle szeroko rozumianym komiksem azjatyckim. i Są to świetne rzeczy i pomyśleliśmy sobie, że może warto trochę przykuć uwagę nowego odbiorcy, Ubierając to w nowy imprint Który roboczo się nazywa Kawaii Gajin, Bo KG też jest skrót Nie wiem czy to ostatecznie ta nazwa Zostanie z nami do końca Ale plan jest I będą to komiksy właśnie polskich autorów i autorek Inspirowane silnie hmm, Tak, myślę, że tak można powiedzieć Komiksem właśnie azjatyckim Czy wśród tego imprintu znajdziemy raczej przedruki już jakichś istniejących rzeczy, czy na przykład u, będziecie uderzać do takich współprac, gdzie będą to projekty typowo powstające dla waszego imprintu? Nie, myślę, że typ... Typowo i specjalnie naszego implementu nie, ja po prostu się, jak wspomniałem, rozglądam po tym polskim niezalu, który jest fantastyczny i, i, i staram się wył wyłonić, wyłapać z niego tych moim zdaniem najciekawszych, e, najbardziej utalentowanych. Autorów i autorki, więc będą to A przynajmniej na początku Rzeczy, które już można było Gdzieś zaobserwować tu i tam Na rozmaitych imprezach typu Kiedyś dawne, kiedyś Złote kurczaki, teraz podziemne kocury Ale nie tylko, więc Myślę, że pierwsze nazwiska nie będą Które ogłosimy Nie będą jakąś wielką niespodzianką I nie będą to Debiutanci absolutnie nie, raczej Należy się spodziewać Twórców, którzy już gdzieś zaistnieli. Czy mamy jakiś ram czasowych, jakieś ramy czasowe, których możemy mniej więcej spodziewać się pierwszych ogłoszeń, czy na ten moment to jeszcze jest dynamiczne? Myślę, że po wakacjach e, należy spodziewać się jakichś pierwszych ogłoszeń, ujawnień, a w, mam nadzieję, do końca tego roku pierwszy tytuł z tym, w tym nowym imprincie i z, z, pod nową nazwą. Się pojawi. Szymonie, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Trzymamy kciuki za zbliżające się projekty i mam nadzieję do usłyszenia przy kolejnej okazji. Dziękuję bardzo. Kikaku lesson won't need money Soso Wracamy do rozmów na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej w prosto z kadru. i naszą kolejną rozmówczynią jest Kasia Nie. Cześć Kasiu! Cześć, dzień dobry. Miło się znowu z Tobą e, widzieć i słyszeć. E, w sumie jest kilka rzeczy, o których chciałbym się Ciebie zapytać, ponieważ tak z grubej rury może taka najświeższa sprawa, która e, ostatnio się tak pojawiła, a przynajmniej mnie się tak e, przemknęła w social mediach, pochwaliłaś się e, zrobieniem nowej okładki do e, powiązanej z serią Witchblade. E, I z tego, co rozumiem, to jest coś, co... E, to jest jedna z tych rzeczy, którą pewnie Gdzieś tam miałaś tak do, Na liście, do, do zgarnięcia Ze względu na to, że jest to coś, co jest Tobie bliskie Jeśli dobrze zrozumiałem Mega lubię postać Witchblade i to jest Jakby od tej postaci Jakby też poniekąd zaczęły się moje jakieś takie Zainteresowanie komiksem amerykańskim No bo jak już tam zdarzało mi się Wspominać, to mój pierwszy Amerykański komiks to było Właśnie Tom Raider and Witchblade Rysowany przez Michaela Turnera hmm. I generalnie no strasznie fajnie było w końcu narysować tę postać i e, jakoś tak bardziej oficjalnie jest to okładka dla retailera co jest dla mnie trochę nowością, bo zrobiłam już dwie takie okładki, e, znaczy dwie dopiero, dwie nie już e, jedną do Exquisite Corpses e, i teraz do, do Witchblade i to co mega mi się spodobało w tym to, że nie ma logo na, na takich komiksach i można jakoś bardziej swobodnie się gdzieś tam kompozycyjnie e, poczuć, e, bo nie trzeba przewidywać tego miejsca na, na logo. E, no i no tak, no i tak docisnąłem tą kładkę sobie. <grywa> Bardzo mi się dobrze pracowało nad tym. Na sam koniec jeszcze chciałbym zapytać, bo z tego co rozumiem to jest taka jedna chyba z ostatnich Twoich imprez, gdzie się tak wystawiasz ze swoimi rzeczami. Zakładam, że teraz trochę inne priorytety. E, czym się będziesz zajmować przez najbliższy, lat, e, najbliższy czas, jeśli chodzi o Twoją twórczość? Czy są jakieś projekty, o których się na przykład dowiemy niedługo? Jak, jak to będzie u Ciebie artystycznie wyglądać? No, no więc przede wszystkim właśnie będę mieć trochę więcej czasu na rysowanie komiksów. <śmiech> I y, y, no, będę kontynuować swój komiks y, Orkademię. Mam już kolejnego fantoma do narysowania, bo to jest rzecz, którą od czasu do czasu robię. No i to tyle, co mogę powiedzieć, nie? Jakby Mam coś tam jeszcze zaplanowane, ale to takie bardziej jest. No, zobaczymy. W każdym razie te dwie rzeczy są pewne. Gdzie w takim razie y, y, y, nasi słuchacze mogą cię znaleźć, jeśli chodzi o właśnie wszelakie update'y co do Twoich planów i żeby móc na bieżąco też śledzić Twórczość? No, i ja cały czas gdzieś tam o swoim Instagramie publikuję, niestety. <głosy> Jak wy nie, niestety publikuję, tylko niestety w Instagramie. Eee, no i też sobie robię streamki czasem na Twitchu, więc tam gadam różne rzeczy, mniej lub bardziej głupie. <głupia> no serdecznie zapraszam Kasia pod, Podkreśnik Nie na Twitchu. No i, no i ten Instagram na Tumblrku też, na Tumblrku ja polecam w ogóle Tumblera, jeśli jesteście zmęczeni drodzy słuchacze, nowym internetem to Tumblr jest bardziej jak stary internet, nie ma endless scrollingu jest dużo fanartów, mało influencerów więc polecam serdecznie <tum> Tumblera Kasiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, no i mam nadzieję do usłyszenia przy jakiejś kolejnej okazji, jak się uda spotkać do usłyszenia i do zobaczenia do wywiadów. Jest z nami Aleksander Gniot, koordynator projektu Comics Connections. Cześć Olku. Cześć, bardzo się cieszę, że Was widzę. Chciałam zapytać, jak w ogóle przystąpiliście do organizacji takiego dużego projektu jak Comics Connections, ponieważ to jest 30 artystów z 12 krajów, bardzo międzynarodowe takie przedsięwzięcie. Nie było na pewno łatwo. E, wiesz co, nie było i najtrudniej znaleźć e, no, ludzi chętnych do tego, żeby wystartować w tym projekcie, to nie jest takie proste. E, jeśli szukasz w Polsce, to oczywiście m, m, znajdziesz, natomiast, no i oczywiście kontakt jest łatwiejszy, natomiast e, jest dużo niespodzianek, z którymi się trzeba, trzeba spotkać, jak szukasz autorów za granicą, nie w Belgii czy w Holandii, to nie okazuje się takie proste, jak się wydaje na początku. A to w takim razie jak szukaliście autorów, czy robiliście nabór otwarty i szukaliście na zgłoszenia, czy to raczej było pisanie do poszczególnych autorów i zapraszanie ich do tego projektu? To drugie, no może zrobić nabór, tylko kto za granicą będzie szukał, wiesz, polskiej imprezy komiksowej, Comics Connections, więc jeżeli, oczywiście najbardziej pomagam, jeśli... Jest, był jakiś uczestnik poprzedni, no to on jakby opowiada kolejnym uczestnikom, że masz otwartą drogę. Więc nie, nie ma dla nas już problemu sprowadzić kogoś, wiem, z Łotwy, to też w ogóle wystawa łotewska, dzięki kontaktom biegłorocznym czy, czy z Niemiec. No natomiast, jeśli na przykład chodzi o, o Holandię, to było bardzo trudno. Belgia też nie okazała się, ludzie mówią, że to przecież oczyzna natomiast no to nie okazało się takie proste, no bo trzeba... Znaleźć odpowiednią osobę, ona, to nie możesz napisać do sławnej osoby, bo ona tobie powie, że owszem, super, super projekt, ale w momencie, ale wiesz, ja mam tutaj terminy, tu mam deadline, tu mam festiwal, to mam festiwal, taki, ja nie będę mógł w ogóle wziąć udziału, nie? Więc trzeba wyczuć taką osobę i, i taką, i taką, i taką po prostu znaleźć, która no, będzie na tyle szalona, żeby wziąć w tym udział e, i później przyjechać do Polski na, na festiwal. Dzisiaj na festiwalu było podsumowanie tego projektu i właśnie współpracy poszczególnych autorów. Czy usłyszałeś, i w czasie tych podsumowań coś, co Cię zaskoczyło? Czy, czy coś, co Ci dało do myślenia po tym całym projekcie? Cały te wywiady właściwie nie są, nie tyle są, e, są czymś, co może mnie zaskoczyć. To jest raczej takie jakby taka nagroda dla, dla, dla organizatora czy, czy, czy koordynatora projektu, że to się udało, no bo ludzie mają jakby bardzo pozytywne wspomnienia w współpracy z, z innymi ludźmi. No bo to jest dla nich okazja, żeby kogoś poznać, podejrzeć jak ktoś inny pracuje. Ta osoba ich też w jakiś sposób motywuje, więc to jest to, o co chodzi w tym, w tym projekcie. No i przechodzą tutaj, ściskają się, poznają, wymieniają tymi komiksami. Eee, fajna rzecz, fajna rzecz. Czyli e, na chwilę obecną planujecie kolejną edycję w listopadzie, czy to jeszcze jest wszystko pod znakiem zapytania? No, za wcześnie, żeby o tym mówić i, i trzeba tam wiele rzeczy przemyśleć. Na pewno e, też wzięliśmy lekcje z ubiegłego roku, oni rysowali trochę krótsze komiksy, 8 stron. I to się okazało zbawienne, bo dużo z nich po prostu mieliśmy szybciej, a nie na ostatnią chwilę. 12 stron okazuje się, to, to trochę za duże. E, no ale tak, tak jak tutaj mówiłem, no, skala niby. Mówi się 30 osób, ale gdyby to były osoby z jednego kraju, no to wtedy można je ogarnąć jednym samolotem. Natomiast wczoraj jak zacząłem zwozić, właśnie od czwartku zwożę uczestników projektu, bo pracuję jako tutaj y, szofer, no to skończyłem wczoraj o północy, a jeszcze jedna uczestniczka wróciła o pierwszej, przyjechała i to już nie ja ją odbierałem, także koledzy ją odebrali. Ale satysfakcja rozumiem jest. Jest, natomiast jeszcze, jeszcze jestem na tyle zmęczony, że nie zdążyłem się z tym, tym nacieszyć. To w takim razie życzę, żeby udało się trochę odpocząć i też e, nacieszyć tutaj tym e, przedsięwzięciem całym. Wracamy do Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej i do wywiadów. I naszą kolejną rozmówczynią będzie osoba, którą mogliście jakiś czas temu poznać w naszej audycji, czyli Katarzyna Maciejewska, znana jako pochodnia fandomu. Cześć Kasiu. Cześć. Z Kasią rozmawiamy nieprzypadkowo, ponieważ w tym dniu, w którym mamy festiwal, jest też Międzynarodowy Dzień Supermana. A jako, że Superman jest ulubioną postacią od pochodni, no to stwierdziłem, że to jest idealna okazja, żeby cię przepytać o taką ważną rzecz dotyczącą Supermana. Czy jesteś gotowa? Jak najbardziej, rzucaj. Super. E, powiedz mi, jakbyś miała polecić... Zarówno na przykład, nie wiem, z jeden albo dwa tytuły komiksów o super, Supermenie, takie, które by były po pierwsze, jako pierwsza grupa, czyli idealne na start dla kogoś, kto jeszcze nie miał do czynienia z tą postacią, a chciałby przeczytać, a później jakieś dwie rekomendacje dla kogoś, kto już bardzo dobrze zna tą postać i powiedzmy takie komiksy dla bardziej zaawansowanych, które są takim nieoczywistym wyborem. Na pewno dla takich, dla tych początkowych, to też bym podzieliła na osoby, które kojarzą komiksy i które w ogóle nie kojarzą bo jeżeli ktoś nie kojarzy za bardzo komiksów i chciałby zacząć od Supermana no to zawsze fajnie jest wybrać którykolwiek z genes Supermana a ma tego dużo i wtedy zawsze polecam Superman Birthright ale z kolei e, jeśli chodzi o, to, o kogoś kto zna się na komiksach czyta komiksy ale nie czytał za dużo Supermana to jest bardzo fajny komiks Superman Ending Battle który jest, przedstawia nam świat, yy, kiedy jeden z uczyńca Supermana dowiaduje się, kim Superman tak naprawdę jest. I to było napisane przed tym, zanim yy, Bendis napisał całą tą historię właśnie, gdzie Superman sam yy, opowiada o tym i jest bardzo to fajnie przedstawione. Myślę, że najbardziej realnie, jak może być w świecie komiksowym. Z kolei taki, taki tytuł dla osoby, y, która zna Supermana i, i po prostu chce coś nowego od niego poczytać, to są, y, jest zbiór komiksów y, w y, Superman The City of Tomorrow gdzie to jest, można powiedzieć, taka świeżynka po nowy, nowym, w nowym milenium i bardzo dużo tam jest takich różnych historii, które się przeplatają, które należą do nie tylko o Supermanie, ale na przykład o Jimmy Olsenie, o tym, jak świat reaguje na, na ślub Supermana, o tym, jak Superman trenuje z Mongulem i dlaczego i poznajemy trochę też właśnie innych złoczyńców, pomniejszych złoczyńców Supermana, poznajemy, dlaczego Metropolis jest miastem przyszłości, co się wydarzyło, więc to, są, to jest taki fajny tytuł, który można właśnie polecić jak ktoś chce wejść jeszcze głębiej w tego Supermana. Świetnie. Kasiu, bardzo Ci dziękuję. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Supermana. Dziękuję. I mam nadzieję do usłyszenia. Również dziękuję. Do usłyszenia. Wracamy do prosto z kadru i oczywiście Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej 950 odcinek i mamy okazję tym razem przeprowadzić rozmowę z grupą artystów z inicjatywy wydawniczej Banan i jest z nami Adrian Waldemar Gajos, Bartek Nechajski i Kasarłowicki. Chłopaki... Serdecznie Was witam i od razu muszę zapytać o y, pierwszą rzecz, która chodziła mi po głowie, odkąd przeczytałem y, tą antologię, odnoś, która dotyczyła y, mycia psów. Skąd się w ogóle wziął pomysł na ten cały projekt? Co mogę powiedzieć? Każdy z nas jest, był albo planuje być posiadaczem psa, a ich mycie jest nieodłączną częścią tego. No to faktycznie jest to coś bardzo zdecydowanie coś, co jest jak najbardziej częścią tego całego procesu. Zebraliście naprawdę fantastyczną ekipę w środku i zastanawia mnie, czym się dokładnie kierowaliście przy doborze osób? Z... Kierowaliśmy się głównie poprzednimi dokonaniami, wyobrażając sobie jak twórcy, których lubimy. W sporej części nasi koledzy poradziliby sobie z tym tematem. Myślimy generalnie, że natura mycia i natura życia to jest bardzo podobna sprawa i generalnie no, jest to na tyle uniwersalny temat, że można go ugryźć z wielu różnych stron. I podejrzewam faktycznie, że jakby ekipa była zupełnie różna, to zim też byłby zupełnie, totalnie odmienny od tego, co tutaj zap zostało zaprezentowane. Przykładowo ja wypowiem się na swojej własnej kanwie. Ja nie mam psa. Ja w sumie w życiu nie miałem za bardzo psa, ale ja mam obsesję na punkcie westów, tych takich białych, małych. Jak widzę po prostu, to mi się zaczynają oczy powiększać, tak do, aż mi wychodzą z orbit praktycznie. Słuchajcie, e, rozpoczęliście też zupełnie nowy zim. W którym skupiacie się na Owadach bardzo, y, bardzo specyficzny temat Nie da się ukryć I znów y, trochę analogiczne pytanie Skąd w ogóle pomysł Na tego konkretnego zina Wyszliśmy z bardzo prostego punktu założenia Bartek powiedział Ej, a co jakbyśmy zrobili y, Zrobili komiks o żukach, alkoholikach?" I w sumie od tego się zaczęło Bo to się przerodziło w to, że Ej, zróbmy sobie to był w ogóle miesiąc przed PFSK. Zróbmy sobie komiks po prostu, stwierdziliśmy nagle, po tym jak mieliśmy bardzo dużo nieudanych planów wydania czegoś na ten konwent. No i ostatecznie właśnie i ja... Jak i Kasper, który w ogóle pierwszy raz Tworzył komiks w swojej karierze Wizualnie oczywiście, bo przy scenariuszach Pomagał nam już od dłuższego czasu No i właśnie tak wpadliśmy na ten pomysł Żeby zebrać te różne dzieła Różnych osób, które w różny sposób Są zaangażowane ze sztuką eee, I dzięki temu osiągnęliśmy 10 osób, które faktycznie niektóre Coś robią, niektóre tam wiadomo Robią troszkę mniej Ilustracje i komiksy wymieszaliśmy I właśnie stąd też nazwa Cocktail Wymieszaliśmy to tworząc taką bardzo eklektyczną Praktyczną mieszankę, gdzie faktycznie z 10 osób 5 debiutuje na papierze, więc no wcześniej po prostu rzeczy, które te osoby robiły, nie występowały, nie występowały w druku, a teraz daliśmy taką możliwość. I punkt wyjścia naszego, właśnie naszej inicjatywy wydawniczej to było to, żeby. Trochę uwolnić rzeczy, które trafiają do szafy, żeby one z tej szafy wyszły do ludzi. Chłopaki, bardzo Wam dziękuję za rozmowę, trzymam kciuki za kolejne koktajle, no i mam nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia przy kolejnej imprezie. Dziękuję również dzięki również. Papawki! Kadru jesteśmy cały czas na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej, kolejna edycja e, i nasza kolejna rozmowa, e, tym razem z Werką Dobrą, którą już bardzo dobrze znacie w naszej edycji. Cześć Werka! Cześć wszystkim! E, Werka, no, dużo się ostatnio u Ciebie działo, jeśli chodzi o twórczość. E, niedawno wyszłaś z taką nową inicjatywą, jeśli chodzi o Twoje zinki, bo e, mogliśmy poznać Twoją zupełnie nową postać, e, Fabio który zadebitował w ramach takich no, bardzo małych, minimalistycznych, specyficznych zinków, które miały swoją premierę na podziemnych kocurach. Berka, jakbyś mogła krótko opowiedzieć, skąd w ogóle pomysł na tą postać i dlaczego akurat taki format i kiedy możemy się spodziewać kolejnych przygód Fabio? To może zacznę od formatu. Jak wspomniałeś, jestem trochę zajęta ostatnimi czasy, a format komiksu to jest DIY Zinek z jednej strony, które drukuję na swojej domowej drukarce. W sensie teraz mam nową drukarkę, ale pierwsza wersja powstała na mojej 14-letniej drukarce. Byłam pełna podziwu, że jeszcze dała radę. Teraz te nowsze powstają na takiej fajnej drukarce Zepsona, ale drukuję je w domu i robię je w domu też trochę, żeby wrócić do takich korzeni, typowego ziniarstwa, że robi coś się na ksero yy, i składa się właśnie jakby jeden prosty komiks z jednej kartki do takiej harmoniki. I to był w sobie jakby mój pierwszy pomysł. Chciałam zrobić coś takiego yy, i potem się zastanawiałam właściwie co. I w międzyczasie wymyśliłam sobie postać takiego Fabia, który, tak jak ja, mieszka w Poznaniu. Ja nie jestem rodowidą pozdanianką, mieszkam tutaj e, dopiero od paru lat i jakby to, że mieszkam w tym mieście i to, jak mi się tutaj żyje, sprawiło, że pomyślałam, że mogłabym taką esencję tego mojego życia w Poznaniu zamknąć właśnie w jednej postaci i to byłby Fabio. Właśnie ukazał się drukiem. E, twój... Twoje... Właściwie nowe wydanie, wznowienie komiksów Och Baby, tym razem za pośrednictwem wydawnictwa w zupełnie nowej formie niż oryginalne zeszyty, które robiłaś własnym sumptem. I z tym mam właściwie dwa pytania. Pierwsze, jak jak wyglądał proces właśnie przygotowawczy do tego wszystkiego i czy w środku znajdziemy coś więcej niż to, co mieliśmy w oryginalnych wydaniach i ogólnie czego mogą się ludzie spodziewać właśnie po tym wydaniu? Jak, jak ono wygląda? Chyba największą częścią tej pracy to było zebranie tych wszystkich materiałów z ostatnich pięciu lat, bo O oh Baby, oh Baby generalnie jest serią, jest serią, którą rysowałam przez ostatnie pięć lat. Wydawałam ją najpierw w formie zinowej sama, a potem właśnie wydawnictwo Diablak do mnie podbiło z pytaniem, czy hej, może chciałabyś to wydać u nas i ja wtedy wyszłam z inicjatywą, że fajnie by było wydać to jako omnibusa, więc te dwa zeszyty, które wydałam sama połączyłam. Też jakby format jest większy i dodałam tam rzeczy, które właśnie miałam przygotowane, a nigdy nie miałam okazji ich wydać, czyli jakby kolejny odcinek, bo to jest historia w odcinkach, w epizodach i takie materiały, które zawsze rysowałam sobie do szuflady. Jak mówiłam, ja teraz dużo rysuję cyfrą, ale generalnie też bardzo dużo szkicuję kredkami, masakami, ołówkami i dałam tam po prostu szkice tych prac, nie? Jakby jest taki cała geneza e, tej serii jak powstała, skąd w ogóle jest ten pomysł. Na początku rysowałam ją tuszem. Eee, także to są te nowe rzeczy. No jest nowa oprawa graficzna. Jakby nie ma recyklingu w tym. Eee, też pierwszy raz wydałam coś w twardej oprawie, z czego się mega cieszę. I jestem bardzo zadowolona z tego, jak ten komiks wygląda, bo zupełnie zyskuje nową jakość przez to, że jest na większym formacie nie a piątce, tylko na b Piątce. bardzo dziękuję za rozmowę i mam Nadzieje do usłyszenia już niedługo. Do usłyszenia, dziękuję. と出来忘れたそれは1つ Dalej, oli, oli, oli, oli, oli, oli, Wracamy na Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej. Kolejna edycja. Mamy rozmowy i... O, oh, halo, halo, przepraszam. A co to jakiś inny mikrofon? Ko ko konkurencja? Halo? Dzie dzień dobry, co to ma znaczyć? Dzień dobry. -y, musimy uważać, żeby nie doszło do implozji mikrofonowej. There y can be only one? A jest nas tu. Y Zgadzam się, tak. Jak, naj jak najbardziej. Nie wiem do którego mikrofonu mam mówić, bo mamy co to dysonans jest... dysonans poznawczy, jest za dużo mikrofonów. Tak, jak, to, jak to jest więcej niż jedna audycja komiksowa? Okazuje się, że mamy tutaj... Co my tutaj mamy? Politechnika Poznańska, a tutaj mamy Radio Lublin i co? Czy Lublin i Poznań mogą się polubić? Ale oczywiście, że tak. Przecież to są braterskie miasta. Właśnie podpisaliśmy pakt o nieagresji i o wielkiej przyjaźni. Okej, okay, niech będzie w takim razie. Dzień dobry Dominiku. Dzień dobry, witam, cześć. E, tak się złożyło, że dwa światy się ze sobą spotkały na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej. E, Radio Afera i Prosto z Kadru i Radio Lublin i Halo Komiks. E, także halo komiksie, halo Dominiku. E, jak to jest być znowu w Poznaniu? W Poznaniu zawsze jest by, być jest fantastycznie. Albo w Poznaniu zawsze jest być fantastycznie, albo w Poznaniu być jest zawsze fantastycznie. Choć to chyba jedno i to samo. E, jest to mm, wspaniała impreza która moim zdaniem y, łączy właściwie wszystko to, co najważniejsze w tym, czym się zajmujemy, czym się paramy. Czyli taki, jest taki bloczek y, totalnie naukowy, ale nie jajogłowy, nie dla ludzi, którzy analizują sobie y, każdą kreskę i każdą kropkę w sposób y, bardzo jakiś wydumany, tylko jest to taka konferencja naukowa, bardzo przystępna również dla zwykłych odbiorców komiksu, na której bawię się wyśmienicie, a zaraz po konferencji mamy... Totalny komiksowy odlot w postaci tego, co najbardziej lubimy chyba, nie? czyli komiksów, rysowników, rozmów. Dyskusji mniej lub bardziej palących, angażujących. Więc w Poznaniu, e, powiem Ci, że w Poznaniu jestem regularnie co roku i zawsze czuję się tak samo fantastycznie. Jest też taka powtarzalność czasami, że jednocześnie odbywają się te same imprezy co roku. Jest jakaś impreza muzyczna, jakaś musztra na Starym Mieście, e, więc to jest takie déjà vu. To jest jakbym, wiesz, mija rok, ja tu wracam i mam kontynuację tych czterech dni sprzed roku. Więc tak jakby to był mój drugi dom. O! Chciałem cię jeszcze zapytać o twoją osobistą twórczość, bo jeśli nie pamięć nie myli, w Soszerach ostatnio pojawiła się taki, taki zążek informacji, że jest może szansa na wznowienie e, twórczości związanej z ksiądzem, e, czy faktycznie coś tutaj się pichci, czy możemy się spodziewać, e, nie wiem, czy w, wielkiego wydania zbiorczego, czy wznowień po prostu tych dotychczasowych albumów, czy możesz coś na ten moment zdradzić? No w sumie chyba mogę. E... Rzeczywiście, pojawił się taki anons, jest to związane z tym, że kiedy scenarzysta zawodzi, a rysownik nie ma nic do roboty, to dzieją się rzeczy cudowne. Zawodzę ja, gdyż mam kryzys związany z pisaniem i nie powstał jeszcze kolejny tom serii Pętla, w związku z czym Marcin Rustecki, który jest człowiekiem żywiołem i który uwielbia rysować, po prostu zgarnął wszystkie komiksy związane z uniwersum ksiądza, które on wymyślił, czyli dwa albumy, mnóstwo zeszytów i parę takich krótkich form komiksowych, które były publikowane w magazynach. On to sobie przygarnął, ja mu powysyłałem jakieś skany i w momencie, kiedy puszcza, puszczaliśmy ten anons na Facebooka zakładu komiksu, to tak naprawdę Marcin skończył już większą część prac nad tym albumem, poskładał go. Wiesz co, to będzie zupełnie nowa jakość, bo na przykład niektóre y, zeszyty albo te y, rzeczy, które były publikowane y, w zinach, to Marcin wtedy robił w czerni i bieli, a teraz dodał oczywiście kolorków. Mm. Więc to będzie niby to samo, ale to nie będzie odgrzewany kotlet, bo będzie to tak pikanteryjnie podrasowane danie, że kapcie będą z nóg spadały świetnie, w takim razie trzymamy kciuki bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję do usłyszenia niedługo tak, nasza y, mikrofonowa przyjaźń trwa, nie ma żadnych bifów, jest tak dobrze jest. i kibicuję kolejnym odcinkom audycji I think it's time to blow this Wydawańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej rozmawiamy tym razem z Michaliną Targosz. Cześć. Cześć, dzień dobry. Michalino, Ciebie jest zawsze ostatnio bardzo dużo na tych festiwalach, dosłownie i przenośni i tym razem naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo nie tylko tworzysz jakby wizualizacje, które nam towarzyszą na tym festiwalu, ale też w tym roku wystawa Twoich prac i powiedz mi jak to jest zobaczyć w takim miejscu jak Biblioteka Uniwersytecka i yy, na takim formacie swoje własne prace, które są Twoim przeglądem, jakby nie było ciężkiej pracy. E, bardzo miło, <głos> bardzo miło. Trochę ta e, wystawa tak e, wyszła delikatnie z przypadku, od słowa do słowa. No też, e, no, no, no, też trochę tak wyszło, no, skoro jestem w organizacji, to zawsze mogę e, też e, pójść na zapchanie niektórych dziur i tak dalej, ale bardzo mi miło, że jednak byłam pierwszym wyborem w tym temacie e, na jakimś etapie dyskusji, ale e, w trakcie tworzenia to, to, totalnie nie miałam pomysłu, jak to no, zrobić. E, powiem szczerze, że jedynym tropem, jaki dostałam było to, żeby miał być po prostu przegląd twórczości, bo faktycznie yy, no, drugi rok robiłam identyfikację wizualną ja raczej nie mam ciśnienia, żeby gdzieś tam się bardzo daleko jeździć i wystawiać i, i też mi, że tak powiem wystarczy te zasięgi na jakim etapie, na jakim poziomie są, na, na takim są Yy, więc, yy, więc więc, więc spokojem ja się za bardzo tak yy, nie pcham się za bardzo przez przed szereg, ale bardzo mi miło było po prostu stworzyć taką wystawę też po prostu z takich różnych rzeczy, co miałam. I prawda jest taka, że jedyny koncept, jaki mi towarzyszył to, by to w sumie no trochę też pokazać mój chaos, to że. Tego jest dużo, tego jest różne rzeczy i jedyne takie motywy, które mi towarzyszą, to z pewnością wiele osób już na festiwalach zauważyło, że to jest fiolet. I to często też jest księżyc i od czasu jak zaczęłam współpracować z festiwalem tutaj poznańskim, to też są koziołki. Nie myślałam, że jestem w stanie rysować Koziołkowe furasy, a teraz się okazuje, że rysuję koziołkowe furasy i ludzie je lubią, więc no tak trochę pomieszane z poplątanym. Pewnie, trzymamy w takim razie kciuki, e, gratulacje wystawy i mam nadzieję do usłyszenia przy kolejnej okazji. Dzięki, do usłyszenia. Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej Kolejny wywiad w prosto z kadru I tym razem mamy przyjemność porozmawiać Z kuriuszem Błażejem Krowskim Autorem Stachanowca In Space Cześć Błażeju Siemanko Niedawno rozmawialiśmy na podziemnych kocurach Twoja świeża premiera trzeciego Stachanowca Dowiedzieliśmy się, że to jest finał trylogii, ale nie do końca i doczekaliśmy się jeszcze właśnie na tej imprezie dodatkowego jakby uzupełnienia do całości. Jakby dwa pytania z tej perspektywy, po pierwsze Jak się czujesz już po Jakby opadły emocje po, kur, po, po kocurach Jak się czujesz, jeśli chodzi o przyjęcie Tego finału tomowego I drugie pytanie Czy ta Zeszytówka darmowa, którą tutaj mieliśmy Okazję Zgarnąć, czy to jest Faktycznie już koniec Stachanowca w komiksie Od Ciebie Ym, więc tak, myślę, że, myślę, że troszeczkę jest, jest ulgi, że, że ten komiks powiedzmy już się skończył, ta główna, ta główna część, także, także bardzo jestem zadowolony, że to się udało dowieść do końca i że, że jest w porządku. Jeżeli chodzi o przyjęcie, to słyszałem taką opinię i zgadzam się z nią w stu procentach, że trójka jest najsłabszą częścią standalone, ale najlepszą częścią trylogii. I zgadzam się z tym w pełni, bo właśnie o to mi chodziło, żeby to, żeby to było takie ładne domknięcie całości, żeby się najlepiej zgrywało z, z poprzednimi dwoma atomami, także, także, także o to mi chodziło. Natomiast jeżeli chodzi o ten zinek, to jest końcem. Chyba y, wydaje mi się, że te, to, to uniwersum jest y, tak doby, było tak dobrze przyjęte, że myślę, że myślę, że będzie dalej kontynuowane. Zresztą, zresztą zapowiedziałem następną część, więc, więc muszę ją pisać dalej. <gry> natomiast, y, natomiast fakt jest faktem, że ten Zinek bardzo też się tutaj dobrze, dobrze, dobrze rozszedł i, i, i mam nadzieję, że on y, troszeczkę zamąci ludziom w głowach, bo on jest taki niejednoznaczny. Mhm. E, czy, czy to jest... Y ten zinek, ta, ta, ta, te zamącenie, o którym właśnie teraz wspomniałeś, to jest coś, co wiedziałeś od samego początku, że chcesz zrobić i po prostu nie mogłeś się doczekać, aż będzie to, ku temu okazja? Czy to raczej coś, co w trakcie powstało i jeśli tak, to w którym momencie? E, tak, nie, znaczy to jest... to zostało wymyślone od początku mm -hmm. i, i to taki jest mój troszeczkę twist, takie mini trolo-lolo dla, dla, dla czytelników. Mam nadzieję, mam nadzieję, że zauważą. Tam jest taki jeden kadr, który jest prawie taki jak w trójce, ale jednak troszeczkę inny i mam nadzieję, że, że ludziom to zamąci w głowie trochę. E, no Poświęciłeś ostatnio mnóstwo czasu Stachanowcowi, temu uniwersum. E, jestem pewien, że na pewno masz jeszcze masę innych Pomysłów, na jakieś inne opowieści, zresztą też ilustrujesz komiksy od e, też innych scenarzyst, scenarzystów. Jak to wygląda u Ciebie właśnie też pod kątem, mm, może priorytetów to takie za mocne słowo, ale bardziej mi chodzi o to, co w tym momencie Ty jako twórca najchętniej w tym momencie realizujesz i na czym, że tak powiem, się skupiasz, co Ci daje tą taką jakby największą frajdę stworzenia? Myślę, że zrozumiałem w pewnym momencie, że najbardziej lubię robić komiksy. W sensie yy, yy, dużo ilustracji robiłem, robiłem takich dużo różnych komiszy właśnie typowo, typowo rysunkowych, ale jednak wydaje mi się, że rysowanie komiksów i opowiadanie historii poprzez rysunki to jest, to jest to, co mnie najbardziej kręci. Także te projekty, wiadomo, są, są lepsze i są słabsze, ale, ale kurczę, komiks to jest to. jest to. Bożeju, bardzo dziękuję za rozmowę. Wiem, że jesteś teraz jeszcze Zajęty, rozkrytywany na festiwalu, także życzymy powodzenia i czekamy na kolejne komiksy. Dzięki wielkie, pozdrowienia. Uff, no to był zdecydowanie festiwal, prawda? Tak, i tutaj raz, że trzeba płynąć z tłumem trochę i w tym czasie móc być w stanie jakoś się um, zaczepić o te, o te stoiska, żeby zobaczyć kto co proponuje, bo jest jakieś kilka premier, widziałam nowe wydanie codziennej walki, co wydaje mi się z dobrym powodem, żeby, żeby pomówić o tym komiksie w audycji. Um, widziałam też właśnie kilka darmozinów, także no, będziemy, będziemy na pewno rozmawiać w następnych odcinkach o tym, co udało nam się tutaj uzbierać. Tak jest, mam nadzieję, że że podobały Wam się rozmowy. E, dzięki, że byliście z nami w 950 odcinku, a prosto z kadru, no, niesamowite, także no, gdybyście byli tutaj z nami, to byśmy wam dali cukierka takiego urodzinowego, ale e, możecie tak sobie go wyobrazić w tym momencie od nas dla was. Tak, przekazujemy Wam naszą słodycz. O! <głos> Także dziękujemy e, Wszystkim w Radio Afera Dziękujemy wam, no, drogie osoby słuchające I cóż e, Do usłyszenia za tydzień W 951 odcinku Tak, i no, mam nadzieję, że I w kolejnych, i w kolejnych, i w tysięcznym I w 1500, i w kolejnych też Tak, to pa pa Pa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 Autopromocja Ej, sorry, stary Przestaniesz mi kopać Ja potel? Ja nogi rozkładam, o co ci chodzi Może ja zaraz ciebie nie rozłożył No, zaraz ja cię k*** tak, że się w filmie pojawisz Pojawisz się w filmie Ciekawe! Lecisz tam na dół do poptorni w kinie! W każdą sobotę o godzinie 18 Normalnie o tej porze W każdą sobotę od 21:00 Najlepsza alternatywa w Eterze Bo to w tej Boże tak, raz lepiej, raz gorzej.